Afera. Rokowo i alternatywnie. Czyś um, tam dzisiaj jechała? Um, tak, tak, tak. No, odjechała właśnie. A co teraz pojedzie? Teraz... Soul Tram! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tu Jędrzej Wieloch i zaczynamy audycję SoulTram. Skoro pogoda za oknem jest spowodowana jakimiś niżami, to czas już przywoływać wiosnę. Niech wiosnę przywoła utwór niezwykle dobrze nadający się do tego, żeby dziś wprowadzić... Wszystkich w dobry nastrój, mnie w dobry nastrój na pewno zawsze wprowadza utwór Can't Keep My Hands To Myself, a jest to utwór, który stworzył T.S. Monk, czyli syn legendarnego Teloniusa Manka. Telonius Monk to był pianista jazzowy związany z tymi różnymi hardpopami, bebopami i, i tak dalej, i tak dalej. Jego syn grał na perkusji, ale postanowił grać piosenki takie jak ta Can't Keep My Hands To Myself na rozpoczęcie audycji Soul Dram. Bye. -bye. Bye, -bye. Monk. Pod tą nazwą kryje się zespół e, Disco, którego szefem, takim no, twórcą był syn Telonisa Manka. On się nazywał Telonis Monk Jr. E, to był utwór Can't Keep My Hand To Myself. Nie mogę utrzymać swoich rąk, gdy jestem w w pobliżu ciebie. Rzecz o miłości, takiej zachęcającej, zachęcającej do bliskości. Zostawiamy temat disco, dlatego że dziś część, spora część tej audycji będzie kręcić się wokół Retro soulu. Otóż w latach 2000 w połowie lat 2000 pojawiły się dwie persony, i myślę, że najpierw opowiem o pierwszej z nich. Tą osobą była Sharon Jones. Otóż wokalistka ta, będąca już, no nie w wieku takim, że można było mówić o niej, hej, to jest młody talent. To była w zasadzie taka jedna z naprawdę wielu nieodkrytych. To był, ona była jednym z wielu nieodkrytych talentów, których w tych Stanach Zjednoczonych jest naprawdę mnóstwo. I dostała szansę. Dostała szansę za sprawą też bardzo ciekawiej wytwórni. Tą wytwórnią jest Dapton Records. To była taka wytwórnia, która w pewnym momencie specjalizowała się w wyszukiwaniu takich ludzi, którzy mieli pewną taką lokalną popularność. Lokalnie byli uznanymi artystami, ale nigdy nie otrzymali żadnej szansy do tego, żeby stworzyć coś, co dotarłoby do szerszej publiczności. No, postawili na Sharon Jones. Która myślę, że jest jedna z taki, jedną z takich no, najważniejszych figur dla całego ruchu retro-soulu, który zapanował w połowie lat 2000 I my teraz będziemy słuchać utworu chyba z mojej ulubionej płyty tej artystki. E, ta płyta nazywa się Naturally. E, pochodzi z roku 2005. To był drugi jej album, ten album, który też dotarł naprawdę pod wiele, wiele strzech, A utwór, który teraz ma tytuł How Long Do I Have To Wait For You? A to jest, przypomnę, Sharon Jones wraz z zespołem The Dub Kings. and the Dab kings, how long do I have to wait? For you. Rozmawiamy na temat muzyki soulowej, mówimy o muzyce retro soulowej, no bo utwór ten, jak opowiadałem, pochodzi z roku 2005, a brzmi tak jakby był rodem z przełomu lat 60. i 70. No zapanowała wtedy tego pewnego rodzaju moda związana z jakimś takim sentymentem w muzyce, w modzie, mam na myśli ubrania i w wielu innych rzeczach. No można zauważyć pewną cykliczność i ta cykliczność Również objawiła się w tych brzmieniach retro Te brzmienia retro y, trafiły y, w gusta y, wielu osób Ale chciałem tutaj wymienić y, jedną grupę jakoś tak y, w szczególności Bo y, niezwykle chętnie słuchali tej muzyki ludzie związani ze środowiskiem hip-hopowym Czy ci, którzy y, gdzieś tam uwielbiali te bardziej oldschoolowe brzmienia No wtedy jeszcze y, tak właśnie hip-hop brzmiał Że w większości były to bity powstające na samplach Sample to pocięte fragmenty utworów. Do nich producenci dorzucali różne jakieś inne instrumenty, w szczególności bębny i tak te utwory powstawały z jakichś zapętlonych wokali, z jakichś zapętlonych nie wiem, fragmentów refrenów, w intra. W zasadzie tutaj miało miejsce tworzenie zupełnie nowych rzeczy z jakichś drobnych fragmentów. Ten sampling to coś, co wtedy w kulturze hip-hopowej, ale nie tylko, bo również dotyczyło to sceny elektronicznej, było y, wszechobecne. No i albumy, takie jak y, albumy Sharon Jones, czy również jej kolegi z wytwórni Dabton Records, y, mam tutaj na myśli y, Charlesa Bradleya, no one w, w zasadzie były od razu samplowane przez różnych producentów, od razu y, przechodziły y, przez stoły producenckie Następnych gości To też powodowało, że Zapotrzebowanie na tę muzykę Było bardzo duże W subkulturze hip-hopowej Często idzie się Po, przysłowiowym, po przysłowiowej nitce do kłębka Więc tak Słuchacze rapu mogli Złapać te wszystkie nowe, retro-soulowe Utwory I to jest kontekst o tyle ważny, że jednym z takich ludzi Związanych z tą kulturą hip-hopową Był Mark Ronson, Mark Ronson Brytyjski producent który w pewnym momencie nawiązał współpracę z drugą osobą bardzo ważną dla tego retro soulu. Tą osobą jest Amy Winehouse. Amy Winehouse kojarzona z olbrzymim sukcesem komercyjnym i to jest artysta no, dużo bardziej radiowo, popowy niż Sharon Jones ale no, nie dość, że ten Mark Ronson w zasadzie był człowiekiem, który wychował się czy muzycznie bazował na samplach, no to jeszcze do produkcji drugiego albumu Emmy Winehouse o tytule Back to Black zaprosił zespół The Dup Kings. Ten sam zespół, który grał z Sharon Jones, ten sam zespół czy muzyków, którzy w zasadzie byli takimi muzykami na potrzeby wytwórni płytowej. To też takie nawiązanie do lat 70. -tych. Duże wytwórnie płytowe miały stałe zespoły muzyków, którzy grali po prostu na różnych płytach, różnych wokalistów. I tak było w przypadku z taksu, tak było w przypadku Motownu, tak okazało się, że również zespół The Dab Kings nagrywał z wieloma artystami, ale o tym opowiem więcej później, a czas na wspomnianą Emmy Winehouse i tytułowy utwór albumu, o którym wspomniałem przed chwilą, mam tu na myśli Back to Black. Amy Winehouse i Back to Black. Wracam do opowieści o retro Oczywiście Amy Winehouse no może nie jest aż tak mocno usadzona, zakotwiczona w tych brzmieniach z lat 60 70 Tu widać bardziej inspiracje, ale nie martwcie się, wróćmy do tych bardziej oldschoolowych rzeczy, czy raczej bardziej oldschoolowo brzmiących, bo skoczymy sobie do roku 2015, w którym album sobie wydały dwie wokalistki z chórków Sharon Jones. Tymi wokalistkami jest Sandra Williams i Star Duncan Lowe, które razem jako Sound and Star e, e, wydały album o tytule Look Closer i my sobie teraz posłuchamy. Pierwsza propozycja z tego albumu to jest Big Wheel, utwór no, dużo, dużo bardziej Retro niż Emin Winehouse, ale oczywiście tutaj nie chodzi o to, kto bardziej brzmi, jakby został ściągnięty z półki już no, zdecydowanie pokrytej kurzem. Tu po prostu bardzo ciekawy, ciekawie rysuje się to, że pewne wzorce, pewne brzmienia nie zestarzają się chyba nigdy. Sound and Star, Big Wheel. Felipe Will. To był utwór, który słyszeliśmy i my zostaniemy przy albumie Look Closer, tym albumie dwóch wokalistek, które śpiewały chórki. Z tymi chórkami historia, która jest związana, którą chciałem teraz opowiedzieć, to takie nawiązanie do filmu o krok od sławy. Ja niestety tego filmu nie oglądałem, ale pamiętam, że no dosłownie chwilę wcześniej bardzo głośno o nim się mówiło. Mówiło się o tym, że faktycznie mieliśmy możliwość słyszeć mnóstwo wokalistą, którym z jakichś różnych dziwnych powodów nigdy nikt nie stworzył pewnych możliwości. Tam pamiętam chyba się pojawiała e, wokalistka, która się nazywa Fisher e, i ona śpiewała z Rolling Stones, ona tam miała naprawdę olbrzymią listę współprac, ale nikt nigdy nie popchnął jej do tego, żeby e, mając olbrzymie możliwości e, nagrała coś własnego i myślę sobie o tym, że no, e, klimat, e, ta cała dyskusja wokół, album, o, wokół filmu o Krok od sławy, no może też stworzyła możliwości dziewczynom z zespołu duetu Son and, and Star. Czas teraz na utwór In the Night, trochę spokojniejszy, trochę bardziej bluesujący. Yeah. czyli dwie wokalistki z chórków, Sharon Jones w własnym repertuarze. Powrócę jeszcze raz na chwilę do filmu o Krokod Sławy. Wspominałem o tym, że tam była pani Fisher, sprawdziłem, to była Lisa Fisher. Jest takie wykonanie jej wraz z zespołem Rolling Stones. Utwór ma tytuł, zdaje się, Gimme Shelter i ona tam no, pokazuje, na co sobie może wokalnie pozwolić. Ja kiedy myślę też o takich karierach Takich wokalach, o których wszyscy Zapomnieli, a nie słusznie, to Przypomina mi się też utwór zespołu Pink Floyd Z albumu The Dark Side of the Moon I tam jest też Taka piękna wokaliza Zdaje się w utworze The Gig in the Sky Która, która, która to wokaliza no, Cudownie zamyka pierwszą część Albumu, pierwszą stronę tego, tego winyla, pierwszą część Całej tej płyty Jest mnóstwo takich ludzi I tym ludziom myślę, że pewne możliwości, stworzyło to, że doszło do pewnej demokratyzacji narzędzi, też do tworzenia muzyki. I to jest taki wątek, który rozwinę chętnie za chwilę, a czas teraz na utwór kolejny duetu, Sound and Star. To jest utwór o tytule Sunshine i tak w nawiasie You're blowing my cool. Unshine, blowing Michael. Cool. Zamykam temat tych dwóch wokalistek. Opowiadałem trochę o produkcji, o pewnej demokratyzacji produkcji, i to jest wątek, który świetnie wprowadzi nas w temat następnego artysty. Otóż w latach 90. weszły do produkcji już na bardzo szeroką skalę sprzęty cyfrowe, komputery różnej maści, nie wiem, samplery, lupery. Wszystko, wszystko, wszystko. Oczywiście cały czas te tradycyjne instrumenty stare, dobre, porządne wiosło czy klawisz były w użyciu i są cały czas i niech tak zostanie, ale nagle kreatywni ludzie w, w zaciszu swoich domów mogli zacząć dłubać sobie różne rzeczy. Wraz z tym rozwojem wielu producentów wpadło w pewnego rodzaju pokusę. Pokusę, która, którą określiłbym w ten sposób. Chcieli, żeby pewne rzeczy brzmiały zbyt ładnie, zbyt idealnie, zbyt czysto. Te studia nagraniowe y, zaczęły mieć coraz większe stoły, coraz więcej ścieżek, y, coraz y, większą separację tych instrumentów. Instrumenty zaczęły, zaczęły być nagrywane osobno. Ci muzycy często się mijali w tych studiach. To wszystko spowodowało, że y, brzmienie lat 90., może też 2000., y, zaczęło brzmieć niezwykle tak y, no, y, Powiedziałbym cyfrowo, to określenie, które nie znaczy nic, bo oczywiście nie chodzi o starą, dobrą, szkolną matematykę, tylko chodzi o to, że no, pewne rzeczy zbyt takie idealne, zbyt krągłe, no, traciły pewnego swojego ducha. Wiem, że to też może jest takie narzekanie, ale ja słuchając albumów z lat 90. często mam wrażenie, że one są zbyt wygładzone, one tracą jakiś swój pazur na rzecz pewnej takiej czystości, przezroczystości i myślę, że nie tylko ja byłem człowiekiem o takich o takim wrażeniu, bo chyba ten retro soul był też taką odpowiedzią na pewną taką doskonałość, precyzję na to, że uderzenia są idealnie, na to, że można dostroić wokale, jakieś instrumenty, wszystko na tym komputerze można zrobić, no tylko traci się pewną organiczność muzyki, to słowo, które najczęściej pojawia się w tego rodzaju opisach. I artyści tworzący muzykę retro, no w zasadzie nawiązują do czasów, gdy te możliwości techniczne były niezwykle ograniczone. W latach 70. na samym początku, na tym przełomie ma miejsce też taka olbrzymia rewolucja właśnie w studiach nagraniowych. W studiach nagraniowych wytwórni Atlantic, Tom Dowd, legendarny producent, no on stworzył możliwość za na wielu ścieżkach, na wielu taśmach Po prostu odseparowanych śladów Co sprawiło, że y, możliwości techniczne rozwinęły się W stosunku do nagrywania W zasadzie całych y, bandów, całych orkiestr Na raz, oni wszyscy musieli wejść do studia Wszyscy na raz zagrać W mikrofonach było słychać różne in, y, inne instrumenty Nie można było tego w żaden łatwy sposób jakoś dostrajać I no, porównałbym tą sytuację czy, czy przedstawiłbym ją tak? Kiedyś cały zespół mógł być nagrany na raz, oczywiście za pomocą paru mikrofonów, ale, ale to wszystko nagrywało się na jedną taśmę, więc musiało być to już w trakcie nagrywania gdzieś dobrze zbalansowane. Tu była praca też pewnym dystansem tych mikrofonów, umiejscowieniem muzyków. To jest mnóstwo wiedzy, której, o której zbyt dużo tak naprawdę też nie mogę powiedzieć. Yy, za chwilę no, okazuje się, że muzycy nagrywają zupełnie sami. Wszystko można poprawić, wszystko można wyprostować, a my chcemy słyszeć po prostu ludzi. I yy, tego rodzaju yy, opinia, myślę, jest tym bardziej aktualna, gdy zewsząd, yy, po prostu z każdego możliwego miejsca dobiegają nas te okropieństwa tworzone przez sztuczną inteligencję. Te zespoły, które nie istnieją, muzyka, która no, nigdy nie powinna powstać i nie powinna zaśmiecać naszej przestrzeni muzyka, jeśli nie ma w nich emocji człowieka, to jest po prostu tylko, tylko fala akustyczna i tak jak już wiele razy mówiłem, nigdy jak tylko będę w stanie takie rzeczy tu się nie pojawią w audycji Soczem. a przejdę teraz do kolejnego artysty, artysty o którym w tym momencie powiem tylko krótko, brzmienia retro może trochę się już przejadły dlatego warto patrzeć, w którym kierunku można iść i tak właśnie robi zespół St. Paul and the Broken Bones A, jako dowód utwór I think you should know I think you should know no, no, no, no, no. I think you should know And the Broken Bones. I think you should know. To jest zespół pochodzący z Alabamy, kierowany przez Paula Genewaya to jest niezwykle energiczny wokalista. Cała jego ekipa to ludzie, którzy na pierwszą myśl E, przypominają mi właśnie Czy, czy, czy e, kojarzą mi się z tym południem Niezwykle energicznym, takim krzykliwym e, Tam zawsze było mnóstwo dęciaków Które no, potrafiły się naprawdę porządnie wydrzeć I w moim sercu rosła taka ochota Żeby kiedyś na tego rodzaju koncert takich artystów trafić I, i po prostu zostać tą energią ze sceny zmieciony a mówię o tym też w tym kontekście że od jakiegoś czasu w tych nowych płytach zespołu słychać, że oni próbują trochę te rzeczy przełamywać, te sekcje są już dużo grzeczniejsze na pierwszym miejscu cały czas jest wokal tego Paula Genowaya, ale on już nie jest aż tak krzykliwy, nie, nie, nie idzie w kierunku tego rodzaju śpiewania, takiego no rodem z pod skrzydeł Jamesa Browna czy tych wielkich funkowych Gwiazd, to jest już trochę bardziej Liryczne, to już jest trochę bardziej zniuansowane Niezwykle mi się to podoba Bo widać Dużo chęci tworzenia nowych rzeczy, tam były takie y, pewne przesunięcia w kierunku, nie wiem, kosmicznego trochę soulu na wcześniejszych albumach. Cały czas y, pozytywnie zaskakują. Nie inaczej y, no jest w przypadku utworów, które teraz y, też puszczę, ten, który teraz ma tytuł Sushi and Coca-Cola. A jest to, przypomnę, St. Paul and the Broken Bones. G and Coco Cole. Po on the Broken Bones, Sushi and Coca-Cola to jest zestaw, który w tej piosence pojawia się jako nie róbmy żadnych udziwnień, trzymajmy to najprostszy na, na, jak najprostszy sposób jak się da i po prostu odpocznijmy to taka to taki motyw w związku z tym że mamy godzinę mamy za 15 drugą więc idealny czas w tę niedzielę żeby chillować poczilujmy dalej choć teraz będzie taki trochę inny motyw muzyczny też to będzie ten sam zespół ten sam album który nazywa się też po prostu St. Paul and the Broken Bones i pojawi się teraz utwór inspirowany też tym, co na południu wybrzmiewało w latach 70 -tych. Tam w szczególności w Alamamie popularny był Southern Rock, czyli taki właśnie miks tego południowego temperamentu razem z muzyką rockową. Z tego Southern Rocka no to zespołu Leonard Skinner czy The Almond Brothers, zespoły znane i lubiane. Tu będzie Właśnie trochę takich wrzutek z muzyki rockowej, ale też oczywiście cały czas mamy do czynienia z świetnym bandem grającym muzykę soulową. St. Paul and the Broken Bones i utwór I said dollars. Dollar. What did I say? I Under broken bones. See you. We, czyli ten utwór, o którym mówiłem, że będzie miał więcej z brzmienia rockowego, no i, no, gitara naprawdę nieźle tu siedzi. Yy, zakończę tę dzisiejszą audycję ostatnią artystką, artystką z antypodów, też, która tworzyła muzykę yy, związaną z brzmieniami retro, retro soulu. Yy, wybiorę też utwór, który, no, nie spowoduje pewnego skoku tego naszego energetycznego tutaj yy, napięcia. Utwór ten ma tytuł Heart's Desire, a artystką tą jest Clary Brown wraz z zespołem The Bangin Rockets. You, turn around the you call me up when you know Design. Brown and the Banging Rockets Heart's Desire, czyli jak już wspomniałem, propozycja prosto z Australii. My słuchamy sobie epki zespołu, który niestety już też chyba nie istnieje. Mają w swoim dorobku pełen album, i tych epek parę. Epka, której słuchamy, ma tytuł Love Clicks. I to jest rzecz, którą bardzo mocno polecam. Ona jest niezwykle taka. Jakby to powiedzieć, opowiadałem o tym, że pewne produkcje, pewne miksy są zbyt grzeczne, zbyt wygładzone. To nie jest coś takiego i zresztą można było to przed chwilą usłyszeć, że tam być może w pewnym momencie są jakieś przestery, że te mikrofony źle zbierają, że atakuje nas po prostu brzmienie, które no, może trochę jest nieładne, ale no, nie można powiedzieć, że brakuje w tym energii, nie można powiedzieć, że brakuje w tym ducha i to jest właśnie coś, co doskonale myślę podsumuje cały temat RetroSoulu. Ostatni utwór no Fear. Spokojniejszy, dużo bardziej taki intymny, może wręcz romantyczny, w pewnym momencie ze świetnym też solo-saksofonu. Tak, kończymy audycję soutrem. Ja się nazywam Jędrzej Wielok. słyszymy się już za tydzień, a teraz obiecany wspaniały utwór No Fear, czyli Clary Brown and the Banging Rockets. Do usłyszenia, cześć. To see them go blow over, and suddenly the spell was broken, oh, and make all the fear go. We'll show that the rain only helps us grow like flowers. We'll Zdjęcia